Ola. Przepraszam, nie rozumiem. Javier, mówimy po polsku. Ach, nie pamiętam, jak mówimy po polsku, Ola. <śmiech> to żart, wiem. No dobrze, mami, masz rację. Ola to słowo po hiszpańsku, znaczy cześć. Aha, cześć, jestem Pier. Pierre la vie. Przepraszam, nie mówię po hiszpańsku, tylko po francusku i trochę po polsku. Tylko trochę. Cześć, ja mam na imię Javier i jestem z Argentyny. A to jest Mami. Mami Takada. Ona jest z Japonii i mówi po japońsku. Miło mi. Mnie też. A ty jesteś z Francji? Tak, jestem z Francji i mieszkam w Paryżu. A wy gdzie mieszkacie? Ja mieszkam w Buenos Aires, ale teraz w Krakowie. A ja w Tokio, ale teraz też w Krakowie. Czy jesteś w grupie A1? Tak. To jest moja nowa grupa. To świetnie. To jest też nasza grupa. Cieszę się.